fakta fakta programu zjawiskach anomalnych i nie zjawiskach. Zapraszamy do słuchania. Witam Państwa w Infrafaktach. Nasz program to przegląd krajowych i światowych wydarzeń związanych ze zjawiskami uznawanymi za nadprzyrodzone lub wciąż nieznane nauce, mówi Michał Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielebieś. Witaj Piotrze. Witamy. W dzisiejszym programie powiemy o spektakularnej obserwacji UFO w mieście Meksykali, o zagadkowej dziurze w Dagestanie i o małym Chińczyku, który rzekomo ma kocie oczy. Zacznijmy może od tego, co miało miejsce 24 stycznia w mieście Meksykali w stanie Baja California, tuż na granicy. Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Najprawdopodobniej 24 stycznia 2012 roku pracownicy lotniska w mieście Meksykali, położonego jak powiedzieć bardzo blisko granicy ze Stanami Zjednoczonymi powiadomili policję o obserwacji dziwnego obiektu, który emitował różnokolorowe błyski. Policjanci się tym szybko zainteresowali. Twierdzi się nawet, że niektórzy z nich widzieli ten dziwny obiekt, który miał zostać zarejestrowany także na kamerze miejskiego monitoringu. W sieci pojawił się film mający przedstawia się zdarzenie. Rzeczywiście widać nad miastem taki kulisty, pulsujący światłem obiekt, który za jakiś czas znika i pojawia się w innym miejscu. NOL widziany był ponoć też przez wielu mieszkańców i to nie tylko w okolicy lotniska. Niestety na chwilę obecną nie wiemy o tej sprawie zbyt wiele. Wydaje się ona być bardzo interesująca. Policjanci z Meksikali, a to miasto milionowe, stwierdzili, że muszą skonsultować sprawę z władzami lotniczymi, także z tymi ze strony amerykańskiej, także czekamy, aż coś się wyjaśni. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś dodatkowe informacje. Film rzeczywiście wygląda ciekawie, można sobie go znaleźć na naszym forum. Niestety trzeba pamiętać, że ze sprawami z Ameryki Południowej jest niekiedy tak, że mimo, że pojawiają się jakieś tam szczątkowe informacje rozpalające naszą, nasze oczekiwania, potem sprawa ucicha, wygasa i tak się kończy. Tak, dokładnie, już nie jeden raz tak było, niestety. No ale już, jeśli już jesteśmy w temacie UFO, to nomen omen w w mieście w Rosji. Podobno sfotografowano inny rzekomo niezidentyfikowany obiekt 23 stycznia. Przypominać ma on rodzaj świetnego kółka. Ale być może o tej sprawie też coś więcej napiszemy na naszym forum. Przejdźmy może do innego zdarzenia w Rosji. W internecie pojawił się film, który ukazuje ogromną dziurę, powstałą w okolicach wsi Gurbuki w Dagestanie. Ma ona kilkadziesiąt metrów głębokości i sprawia dość opiorunujące wrażenie. Ten film również znajduje się na naszym forum. Co ciekawe, o dziurze pisano już w ubiegłym roku on, informacje dotarły do szerszego grona odbiorców dopiero teraz. Yy, rzeczywiście wrażenie jest spore, bo to taki ogromny otwór w ziemi. Nie wiadomo z jakich przyczyn powstały. Pojawiły się liczne komentarze przypisujące jej powstanie na przykład y, jakiejś zagadkowej broni lub nawet kosmito. To takie dość opinie nad wyraz bym powiedział, albo nawet po prostu głupie. Tak naprawdę jest to twór, który w geologii zwie się lejem krasowym. Kilka lat temu pojawiły się informacje o m, takich e, tworach pojawiających się w Ameryce Środkowej. Występują one zwykle tam, gdzie skały są rozpuszczane przez wodę, tworzą pod ziemią się takie m, puste przestrzenie, a następnie dochodzi do oberwania, do zawalenia się takiego, m, takiej struktury. Co ciekawe, największe tego typu m, twory na świecie osiągają głębokość nawet kilkuset metrów, i Jak dowiadujemy się z Wikipedii, największy na świecie lake krasowy znajduje się w Ziozaj Tianken w prowincji Chongqing i mierzy on aż 600 metrów głębokości. Jeśli już jesteśmy przy Chinach, to może opowiedzmy kolejną zagadkową historię, również związaną z interesującym filmem. Posłuchajmy za chwilę reportażu, który ukazał się w stacji CTV9 chińskiej na temat chłopca obdarzanego tak zwanym kocim wzrokiem. Możecie wierzyć lub nie, ale na południu Chin żyje chłopiec, który ma zdolność widzenia w ciemności. Ekipa filmowa wraz z lekarzami i specjalistami wybrała się na miejsce, aby spotkać się z tym chłopcem. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, lekcje w szkole właśnie się skończyły. Jeden z nauczycieli zabrał nas na spotkanie z Dong Yong-siu w jego domu. Byliśmy zaskoczeni, widząc, że ma jasno niebieskie oczy, takie jak Europejczycy. Jednak przyglądając się im bliżej, odkryliśmy coś więcej. W ciemności, kiedy poświeci się latarką w oczy chłopca, emitują one niebiesko-zielone światło, dokładnie takie jak u kotów. Mówi Non hua, ojciec chłopca. Dwa miesiące po jego urodzeniu zauważyliśmy, że jego oczy są dziwne. Były niebieskie. Zabraliśmy go do szpitala, ale lekarz powiedział, aby się nie martwić. Dodał, że oczy staną się normalne, kiedy chłopak dorośnie. Jednak wraz z tym, jak Jusiu rósł, jego oczy nie zmieniały się. Ponieważ nie utrudniało mu to życia i robił postępy w nauce, rodzina coraz mniej zwracała na nie uwagę. Non-Yuxiu jest niezwykłym dzieckiem, uwielbiającym zabawę z rówieśnikami. Jednak po pewnym czasie jego wychowawca zauważył coś szczególnego. Kiedy dzieci bawiły się na zewnątrz podczas słonecznej pogody, chłopiec, w przeciwieństwie do swych kolegów, musiał mrużyć oczy i narzekał, że widzi niewyraźnie. Nauczyciel usłyszał też zadziwiającą opinię jednego z kolegów Yuxiu. Mówi nauczyciel Yin Qingzi. Powiedziano mi, że on ma oczy jak kot. Kiedy świecili latarką w jego oczy nocą, one dawały odblask. Zapytałem, czy potrafi widzieć w ciemności. Odparł, że tak. Pewnego razu wieczorem zaprosiłem go, aby połapać świerszcze. łapał je bez problemu, bez użycia latarki. Dziennikarze z lokalnej stacji telewizyjnej przeprowadzili na chłopcu test. Przekazali mu kilka pytań na skrawku papieru. Następnie zaciemnili pokój. Chłopiec wszedł do niego i odpowiedział pisemnie na pytania. Od tego właśnie czasu jego kocie oczy stały się sławne. Dziennikarka B. mówi Pierwszy test przeprowadziliśmy w prawie kompletnej ciemności. Nie widziałam osób stojących wokół mnie. Pokazaliśmy mu też kilka kart do gry i miał powiedzieć co to są za karty. Natychmiast odpowiadał poprawnie. Tłumaczenie i opracowanie infra.org.pl paranormalium.pl. Czytał Ivelios Historia rzeczywiście niezwykła i poruszająca. Zapraszam na nasz portal infraor.pl, także do dokumentowania na naszym forum Paranormalne.eu a także na naszym profilu na Facebooku. Tutaj warto dodać, że tego miłego głosu lektora użyczył nam Marek Senki Ivelios z serwisu Paranormalium.pl Jemu za to bardzo dziękujemy i mam nadzieję na dalszą, ścisłą współpracę w zakresie właśnie opracowywania między innymi materiałów filmowych i dźwiękowych. Jeśli Państwo macie ochotę z nami się skontaktować, to proszę pisać na adres infra Dziękuję Piotrze za udział. Ja również dziękuję. A ja Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Opracowanie i realizacja grupa infra www.infra.org.pl